Dobra. dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie w who's like, a nie. nie Nie, nie, nie, nie Dzisiaj witamy w jubileuszowym szóstym odcinku podcastu Czekaj, <grym> jubileuszowy jeszcze dwa, jeszcze dwa razy będziesz już odcinek i będzie razem jubileusz oj, oj, nie, droż, dobra Red Zapowi... ten Red Tube? Red, red, red Tube zapowiada Dobra, w dzisiejszym odcinku Szybcy i wściekli Late! Brawo, brawo Eee, dobry wieczór, eee, poproszę dokumenty, Ben. Dzień dobry. To będzie Pana kosztowało 3 punkty karne, Joe. <śmiech> Hashtag kill me now. Dalej. Eee, Dalej. Czekaj, że już miał być jeszcze czwarte, no to powiedzmy, że Ty mówisz Chevrolet, ja mówię Demeter. <śmiech> ja też? <śmiech> <śmiech> Serio? No jak już weszłaś pomimo ochrony, no ja to. Dobra, sporo tych, tych przyjemnych zapowiedzi już. Aż mieliśmy zapowiedzieć, ale nie się nie o To mnie tu to nie ma. E, aha, no i oczywiście zapowiadał jak zwykle niezastąpiony, e, dlaczego mój folder z grubimi laskami znalazjada pulpicie red. Okay. To Drugi drukery po prostu. Dziś e, porozmawiamy tak. trochę nawet dużo o grach. Jak zwykle. Jak zwykle, zresztą będzie ograniczony. Ale spokojnie, spokojnie, to są naprawdę wdzięczne tematy. <laughs> Jak zwykle. To Także tak, że mamy życie poza grami Nie, i nie, nie. nie. I... Oczywiście nie. Nie, to Tak naprawdę, każdy podcast wymaga od nas złożenia ofiary z jednej chętnej żywej duszy. A może zaczniemy od żonującego żadnego. Nie, każdy, każdy podcast odczytuje nas złożenie ofiary z ciasteczek. Cookies. Cicho, to, to tak. nasz nieoficjalny gość Ozzy, ochroniarz. nasz ochroniarz. Nie, bo Ozzy chciał występować na scenie, ale przegoniliśmy go. Bo... Jak to się mówi na te dziewczyny, które jeżdżą za kapelami? Grupis. Groupies, żeby się im oddawać. Tak, to to właśnie grupie? szczeka nasze grupis. Pierwszy temat, <laughs> pierwszy temat. To to jest jest, to są pierwszy i ostatni. Pierwszy, prawdopodobnie pierwszy i ostatni, ale mam nadzieję, że nie to są Heroesy 3 HD EDITION. To jest pierwsze? Tak. Znaczy trzeci. Y... Nie, przepraszam. Pierwsza była kurza. Ale... A nie jajko? To nie. Tak, może i na jajko. Zaczynamy od chleba, czyli od Heroesów. Myślałem, że od żarty coś nie ma. Nie pamiętam. Tak. A właśnie, słuchajcie. słuchajcie, nie Co robi matematyk w święta? Teraz rozwiązuje zadanie z gwiazdką. Oh. <laughs> Naprawdę, że to Yy... Nie, to był udawany śmiech. No nie. A, a, a Dobra, jedziemy na tych Hirosak. Dobra, herowsy były już w ogóle zapowiedziane chyba... 2, teraz 5, to już no. będzie dwa miesiące temu. 2 do I one już prawie są... Wtedy to jeszcze brzmiało tak, że o, bo ten pod koniec stycznia to jeszcze tyle czasu. A, a teraz to już zaraz. To już zaraz. Nie. za 3... stycznia? Nie, za stycznia? Te... 29. Ale tego stycznia w tym roku? 2015, tak. Becie Ale w innym wszechświecie. Zostanie wydane, to było zapowiedziane jako remake heroesów, więc to brzmi joo, jak nie? Potem no. się okazało, że to jest tylko heroes czy HD edition i tylko podkręcają tekstury i te... Jezu, jaki żar. To jest y tak, no, ta się czy Jestem ciekaw, czym to się będzie różniło od już dostępnej, od Na kilku po... lat HD version heroesów. Panowskiej wersji. Tym, że czy, że nie zostanie... jest to, czy, czy nie jest to po prostu podpięte pod Steam. Tym, że coś... zostanie właśnie wypuszczone przez Steama i za pieniądze. Już jest yy, przedsprzedaż i kosztuje 14,99 euro. Tyle aż? No. Za ładniejszą ty... hydrę? Tak. <głosy> tak. Ale kwasową. Jest. Ja... No. Swoją drogą zaraz po wypuszczeniu takiego w sumie trailera, czy powiedzmy właśnie tego yy, liftingu HD, że tak powiem, yy, fanowie się strasznie oburzali, że co to oni pokazują, przecież to jest w ogóle jeszcze gorsze niż te hirosy, które były. To co oni pokazali na tym filmiku i Ubisoft wydało oficjalne oświadczenie, że no w sumie faktycznie wygląda jakby było gorsze, ale. Żebyśmy ubi uwierzyli no, tak na słowo, że takie nie jest. A to Ubisoft się tym zajmuje? No. By no. kupił prawa. Ale odpaniałki. Ubisoft na Steamie? To coś dziwnego, bo Ubisoft ma swoją własną platformę, i którą próbuje wciskać wszędzie UPlay. Ja wszędzie słyszę. Nie, bo to A -a. Śmieszne, śmieszne jest, bo może mieć gry na Steamie Ubisoftu, to tylko i tak, włączasz na Steamie, poszedłem na Steamie włączasz przez UPlay i dopiero masz sobie włączać grę. Tak samo jak I I I ma originalne. Czy jeszcze ten, ten, Tyle bo... Te tylko, że jeszcze to, ten lifting ma być w wersjach na iOS i na Androida. I w sumie tyle. Znaczy tak. Ja bym zrozumiał bardzo, jeżeli to by było na zasadzie, że wydają w 3D, to jest, że dostajesz do egzemplarzu okulary, i w momencie, gdy masz walkę na siatce, to rzuca spelem. To ten spel trochę tak wylatuje, jakby. Ci przed Jak się, się nie odsuniesz, to dostajesz twarz. To by mogło być ciekawe, ale zauważyłam, że nie zawsze jak robią wersję 3D gry, która przyjęła się jako wersja 2D, że to nie zawsze działa dobrze. Znaczy słuchajcie, ostatnio, i... ponieważ nie wiedząc nawet o, o tym, że będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, yy, oglądałem sobie, wróciłem w ogóle do Heroes'u, do trójki, do piątki. Oglądałem jakąś taką. Aha, yy, jest seria na YouTubie filmów o jakiejś grze w pigułce: więc jest seria o Mortal Kombat i tak dalej, jest seria o Heroes'ach. No i tam było wszystko od początku od genezy powiedziane, no i zjechana oczywiście czwórka, jak to panowie, fanowie ją zjechali z góry na dół. No i piątka właśnie, to, to, to co Wam mówiłem, zanim zaczęliśmy nagrywać, czyli, że piątka została, jak to zostało tam powiedziane ładnie, yy, piątką zajęli się po czwartej części najwięksi fanowie yy, gry, czyli yy, Rosjanie. W związku z tym rosyjskie studium wypuściło piątkę, która spotkała się z no, mieszanymi odczuciami, natomiast szósta, oczywiście była, Totalne. że niby jest, w sumie trochę jej brakuje, ale w sumie ale dopiero co wyszła, wyzdajmy jej jeszcze czas na rozum. Tak tylko w trące to chyba się mówi fani, a nie fanowie. No, o tym, ale fanowie, fanowie. W, tak w ogóle to fanowie mówi. to chyba rosycyzm by był. No to no, no, no, no, raz, no no pojadź. No odnośnie, odnośnie ten, odnośnie heroes'ki... heroes'ki. Heroes'ki. <grystans> odnośnie heroes'ów pięć. Heroes'ki. A tak, moją drogą... Nie no, wiem. To, no, to później to będzie a propos ski w tym będzie heroes'ki. Tak, hero później, jest, później mam super news'a o ski ale to, Jombie, ale to zaraz. Eee... Odnośnie piątki. Mi się bardzo podobała. Widać grałem pół godziny, pół godziny, ale też. Pół godziny. Nie wiem, się graliśmy my to dosyć sporo na sporo gra dodatki. Jest. Eee, nawet jest filmem Fanowski. Trzy, trzy. Jest dodatek fanowski do filmu z Tak, jest dodatek fanowski. Co, co wprowadza? Bo na przykład ten. Nowe jednostki wprowadza, no i też bohaterowie mają. Każdy bohater inaczej wygląda. A nie tak, że z interno to chodzi ten diabeł, mimo może masz. <śmiech> uścicielkę, a tu i tak jest diabeł po prostu umiesiony, Miesiony. zakuty w zbroję. I co mi się najbardziej podobało względem ten, względem trójki w piątce, że bohater może atakować i tak. to jest super. No tak. I de facto jest to postać, która walczy na dystans w sumie, w związku Bez z tym. Bez względu na to, jaką ma animację. Tak. Jest albo szarża, <śmiech> najlepsze mają ten, najlepsze mają bohatery <śmiech> wykresny ludu, bo to jest po prostu taka szarża. Nie ruszają młotem w ogóle, tylko cały czas w jednej pozycji i tak jakby tym młotem harata. No tak, dobrze. No przeciwnika. <śmiech> no, <bo, śmiech> no bo z Inferno robi Wymach, Nie wiem co, no topór tam? No on tam ma jakąś jak, jak, jak, jakiś brans... topór, no topór, topór. No ten yy, z... Yy, z tego, z Mistrzela, z Chela, z, z, z, z, z, z, z, z Ale muszę tego. powiedzieć, że w sumie to jest chyba inny przypadek, gdzie zamek yy, elfów jest naprawdę fajny. <śmiech> to jest naprawdę, sam się zdziwiłem, Nie, jak ale... to z wygrałem. Da, da się wykończyć większość armii zanim do Ciebie podejdzie. Ponieważ no, tak, albo rzucasz zaklęcia, albo strzelasz, po prostu nie związał. Jest co, odbyt. no ale tak samo i podobnie jest z Mrocznymi elfami, gdzie... Dla siebie k potrzebujesz tylko podstawową jednostkę ulepszoną, strzelającą. K I zanim do ciebie podejdzie, no. to strzelisz. No. E a dlaczego elfy w hieropsach piątce są najlepsze? No bo to już przewidział Tolkien. Władce pierścieni, tworząc Lego lasa. <śmiech> Tolkien. <śmiech> Maj mają szczęście, właśnie. Tolkien. Ale w się towarzysz, Tolkien. towarzysz Tolkien. To, to, towarzysz, Tolkien? naprawdę Tolkien był Rosjaninem, to był Tolkien walczył. Tak, porodany w Afryce. No, no była taka gierka swojego czasu w 2004 roku. Jakby w, w Afryce się urodził, to by był jakieś Tolkien. Coś tam magistry. Bardzo... Tak śmietni. jak Puszkin 12 puszki, tak? Z tym wykrzyknikiem na początku, nie. No ja przed, czekajcie, już on się urodził w Afryce. To, tak! Jeszcze powiesz mi, że Tolkien siedzi w Kairze urodził. Sprawdź. Siedzi w Kairze teraz. Tolkien jest pochowany w Kairze? <śmaw'? Nie, on jest na Oxfordzie. A był ten starszy, by grubo siedzi w Kairze, popija piwo. Był na nim smog. <śmaw 'a> tu mówię, że to jest wielkości. Nie weźmiemy Staszku. I Dobra, okej. Nie jeszcze mówić jeszcze, jeszcze odnośnie tak, tych heroesów. Czyli tak, z tego co zrozumiałem, to będzie po prostu kolejna edycja, tylko wydana za kasę, nie fanowska. Znaczy wydaje mi się, że to nawiąca teksturki. Wydaje mi się, że to, Mówię, że to by się mylę, ale wydaje mi się, że to nie będzie, będzie tylko tyle, że Pardon. jakaś firma sobie... Pardon, w... Bournemouth... nie przepraszam, coś tu umarł, Kiedy się Lufo... coś tam, wolne państwo orania. Orania. Kiedyś się spotkałem z tym, że to niegrzeczne tak w towarzystwie szukać info na googlach, jak się czeka. Nieprawda. Nie to jest podcast w no jednym, jednym egzaminie, w towarzystwie. <laughs> No dobra, no, razie... no to odbiera fan takich <grym> rozkmin, no nie. Ja mam nadzieję, że to nie będzie nie. tak, że po prostu, że to co zostało zrobione przez fanów, to tylko firma sobie weźmie to i nazwie, o patrzcie, wydamy na nowo niby. Ale to tak wygląda trochę w tej mocy. O, patrzcie, wydaliśmy. Nie, yy, tak. W ogóle nie zdziwiłbym się jakby oni wzięli tą fanowską wersję HD i oni by to po prostu przerobili trochę pogrzebali w tych skryptach, co fajnie no, to, to zrobili. I ten. Tyle, że nie wiem, że na w filmie w tym mi będzie reklamówka Nie właśnie, Ubisoft. Y, wiesz, jacyś fani to przez 3 czy 4 czy 5 lat robili już A, to wziął. A macie na to ten? Macie na to ten? No nie mamy. No to bierzemy. Ale mogliby się też, że to my chcemy za to kasę. Nie, wiesz nie, co, nie co, postawię. co, y, jeżeli ktoś y, no, moduje grę... w większości kryterii, kazał uczciwości, że uczciwości <laughs> Powodzenia. Ja, ja, ja widzę ten klauzulę koleżeństwa i Ubisoftu i tych wszystkich dużych korpo. Wiecie co, ja bym raczej mi się spodziewał, że Ubisoft za chwilę każe płaci tym, którzy zrobili tego no typu, te mody. Tak, no to, to, żeby mogli być wypisani na kod Nie, nie o to chodzi. Że yy, oni tutaj próbują skopiować to, co Ubisoft zrobił. Tak. Bo I to oni to... powinni im płacić za korzystanie z ich skryptów. No dokładnie. Jest to dla nich. Na przykład ja na miejscu Ubisoftu po prostu zatrudniłbym ludzi, żeby pracować nie, nie to się na miejscu. Chyba, chodzić. że tak bardzo zrobić piękne, i... tak? No może zatrudnili. Dobra, no to jak nas zatrudniliście, to no. damy gotową wersję. Pamiętajcie, że w Assassin's Creed, yy, które oczywiście wyszło z, ze studia Ubisoftu, Abstrego, które było w pierwszej części filmu yy, abstergo. Tak. Abstergo? abstergo. Abstergo? Nie, to jest nieważne. Abstrakcję. <śmiech> Które było na początku tą siedzibą, i tak, templariuszy, w tym, Black Flag jest to w tym momencie studio produkujące gry komputerowe. No tak ale jakoś. Nie, nie, bo to jest pokazane, bo to jest w trakcie wszystkich tam wyjaśnione, że to, Obstergo to jest po prostu firma zajmująca się praktycznie wszystkim. Żeby zdobyć kontrolę, tym wypuszcza też. Gry komputerowe. No tak i dlatego jest pokazane, że yy, główny bohater, który wchodzi do Animus, to jest tak naprawdę tester systemu do gier komputerowych. Czyli no. Ubisoft chce zawadnąć. No się tak. okazuje, że potem morduje ludzi, bo, bo gry tak. komputerowe uczą. I to na Assassin's Creed'zie najlepiej widać. <coughs> I zwłaszcza <coughs> po tym takich asasynach, których widać, to <coughs> w nie dwójce. Tak. No, Okej. Okay. Yy, żeby później nie zgubić tego tematu, bo go nie wpisałem, odnośnie dlaczego śmierdzimy się z ski jumpingu <coughs> Otóż wyczytaliśmy na film web dzisiaj, że Hugh Jackman, że Hugh Jackman czyli Wolverine, czyli filmowy. E, filmowy Wolverine e, zagra w jakimś filmie o skokach narciarskich. to można sobie <grym> wyobrazić. Z No ale nie, wyobraźcie sobie taką akcję, nie? E, I są jakieś tam, nie wiem, Little Li Li Hammer e, Mistrzostwa Świata i idzie Hugh Jackman i przed nim paru skoczków i widzi jakiegoś tam, nie wiem, Mo Sterna, czy nie wiem, kto teraz jest na topie i Fajne. wysuwa szpony, ciała go w łydkę, aaa, kontuzja go, to, nie, No to, kamil, <śm> kamil stop, ale to nie tak, to już nie może go ciągnąć w łydkę, tylko ma tam, nie wiązanie ciągnie, tak, i potem, i, wiązanie, i potem są wypadki. To wiązanie, całą nartę nie położy, jak ten już będzie jechał. Nie, i on w powietrzu, jak narta, jak będzie jakiś skoczek leciał, on wyskakuje, i nie, <śm> to, ma mi całą tą, całą nartę, a narta ma no, takie drobne plastereczki. Pardon. W tym momencie wielki y, robot, samuraj wyskakuje oh. z tej skoczki. I walczy, że Wolverine ulecą w tym powietrzu. Siuczak No tak, że... No, tak, tak, Wolverine? Tak. Wszystko w zakopanym. Ty przed naszymi nosami. Tak, i na koniec wychodzi bacaj i mówi hey. Właśnie, główna fabuła, że Siuczak ma mu się dojechać do zakopanego. Zakopianka! Zakopianka. Ale, ale, I i przejdę ze wszystkich Krakusów, warszawiaków i górali. Tak, dla tych, co nie wiedzą, Zakopianka to jedna z najbardziej zagorkowanych cholernych dróg w tym pięknym wie? kraju. A, ale nie wiem, powiedzieć. z tego co... Z, z tego co słyszałem... Mówię <ślad> się na no, skoro zgodził się na gra, zagranie w tym filmie, to na pewno nie wiem, Zakopianka jest zakorkowana. No to raz, raz, a dwa, że przecież jak trafi do zakopanego, to mu zaraz każą za, za coś zapłacić. No. Na przykład ten. Teraz, <grym> za zarost, za zaraz. Jedna z głównych cen, Hugh Jackman nie ma sponsora, nie ma pieniędzy na to, żeby sobie kupić narty, więc kradnie od po prostu i sprzedaje na Nie mogę od razu kupić ekwip znaczy ekwipunek? Nie, bo nie, tak. nie bo to jest proste. Lepiej ukrać coś, sprzedać to i co się chce. No to, to, to, to musi się piąć oprom zero to hero. Fabuła, fabuła się musi kształtować. Nie, nie można tak, że od razu już do tego, że ukradnie sobie narty. bo co to za zabawa? Ukradnie sobie oscypki, żeby kupić sobie wytryje, którymi ukradnie, którym się do sklepu narciarskiego, żeby ukraść narty. To jest to dla mnie. Myślałem, że ten ty kupi. Ale po co wytryjek? może otworzyć ten... Swoją drogą, o czym może być film O skokach na chciaskich? Z, z, z, z Hugh Jackman'em w roli głównej Co? E, Prawda po co? tylko taki sportowy film, gdzie on będzie próbował coś wygrać i nie wygra, bo... To będzie on... przeżywał nie. To będzie film, wiesz, sensacyjny, wiesz, on leci <laughs> wiesz jaką strzelają do niego Ale nie, ale leci już zrobię ten ruski i to będzie flashback jakiś przemyśleń, Tak leci Nie, albo lepiej, taka scena przed skocznią i jego kobieta Hugh Jackmana mówi Yeah. <sighs> Hugh, nie możesz, nie leć, nie skacz, proszę Cię, nie skacz, ona musza skoczyć. Nie, ale to jest dobry, z retrospekcją mi się podoba. Hugh Jackman na skoczni, bierze rozbieg, jedzie, jedzie, jedzie, jedzie. I już ma się wybić w, w tym momencie? Nie, nie skakuje, właśnie ma się wybić, już prawie wyskoczy w tym momencie re retrospekcja, jak to się zaczęła jego przygoda <laughs> z kamiarca O Po tym filmie kończy Hugh Jackman, leży taki To rozpłaszczony. To, to był super, w ogóle super zbudowany film, coś takiego naprawdę chętnie bym obejrzał. Ty. zaczyna się właśnie tak, jak wy mówicie, że wyskakuje, wybija się i teraz jest cała historia, jak on tu dotarł nie? ile to trudności było ile treningu musiał zrobić ile raz musiał nie a potem jest koniec skoku i on nuduje się się wypierdę. Nie, jest, jest, już nie, nie, nie ma pokazanych Nie, no oczy nie, bo on już To taka narta tylko przejeżdża sama, nie? Bo karetka bez sygnału w ogóle. Tak jak, tylko worek zawinięty. Tak jak bezpański koń, tak bezpańska narta tak jedzie. I nie chcę być Killjoy'em, ale czy... On nie jest trochę zbyt postawny na skoczkach? E, nie, Adam Małyś nie jest postawny, przepraszam. A no właśnie, nie jest postawny i o to mi chodzi. Adam Małyś jest postawny. <śmiech> Klucz jak pan może zagrać wszystko. Adam mały jeździ w drakarze, to ja Ciekawe, tak, ale tak. Ty... W rajdzie Dakar. Ale... Dakarze, ja. nie drakarze. Się... Chodziło mi o drakar wikingów. Ale nie, nie, nie śmiecie się, bo... bo na Draugurach nieźle. To tej ci, ci, drakaru, tutaj, tutaj ci rajdu Dakar, e, drakar. To ci Draugur? Przepraszam, ten. To lepsze niż jakby jeździł na Bantach, nie? Z Star, <grym> Star Wars'u. Ale w tej edycji do Dakar chyba nie dojechali pierwszego odcinka, bo spło spłonął im samochód. <grym> yes, nie, nikt nie robił Ale że. No, nie, bo ja mam mały można, ale ja że mały Ale ja mam panią. będzie Hugh Jackman ślał i nie? Czyli będzie skakał, gdzie będzie jeździł. Ob to będzie druga część. Będzie ja się przeżyje. Ob Nie ja przeżywa regeneracji. Ta scena, w której Hugh dostaje od swojej kobiety masz tu bułkę. I Boga Adam, Adam, bo to jest Adam. Adam. Adam Adam, eat that bananas. Goo. Masz tu jedna bułka, jedna żyłła. I kto by był to kto by powinien być reżyserem tego filmu? Oczywiście Michael Bay. W trzeba dużo wybuchać. E tak, Hugh Jackman jedzie, wybija się, wtedy jedziemy z kocia, wybucha. Gdzie <grywa> <grywa> tań się pierdziela. <grywa> Pociski lecą. Ej, ale odnośnie tego, odnośnie Michaela Player, masz na bardzo a to przyjda drugiego tematu, bo były ten. Były ostatnio nominacje, o oh Jezu, przepraszam. Do, e, do Złotych Ma, do, do z, z, to jest raz. Znowu nie dostał ten? Leonardo? Leonardo. Nie, jeszcze, nie. Jeszcze nie wiem, bo dopiero będę. Leonardo. Le Leonardo. Le Leonardo. Leonardo da Blum. Ale... Ale Okej, okay, dobra. Orlando da, Orlando da Vinci? Pojawiają się... Pojawiają się tak, pojawiają się nominacje do... Orlando Divinci Złotych Maj, <laughs> Przepraszam. A co będę mówił tajach że Jeszcze się nie wpieprzamy. Ja, nie, ja tylko powiem, że ostatnio ostatnia strasznie narzeka na Transformersów i jest nominowany chyba w siedmiu kategoriach. Przepraszam, czy ktoś na świecie nie narzeka na Transformersów? Na wiek Zagłady jest po prostu... W... Ale wiesz, ale to tak ładnie, jak było wcześniej mówione w tym w temacie, gdzie mówię o RB, to tam jest słodnie pokazano, że Michael Bay mówił, <coughs> że że recenzja ci dają, mu oceny, a on nie ma czasu mu przydać recenzji, bo robi sequel! On robi sequel i ten. I Michael <grym> Bay został nominowany jako najgorszy reżyser na roku. Na złotych Malinach jeszcze tak, ciekawostka i aktorzy. Oczywiście Chcę, znalazł się bo... Nicolas Cage w Co oni ja od niego chcą? Ja, bo... ja go tak Wienny lubię. Gage, no. mhm. W tym ostatnim filmie Wienny... wy... wygoogluje się jakim, znaczy pierwszoplanowi aktorzy, wygoogluje się w jakim filmie, ale ponoć zagrał strasznie słabą rolę. No i jeszcze tam jest Adam Sandler z tego filmu rodzincy. Ja go nie upadł. lubię. Bo bo to... no... Było fajnie, ale coś potem... Znaczy, ja... No znaczy Adam Sandler, jak teraz większość aktorów, no po prostu nie gra, no albo gra siebie, no i tyle. Gra w takich... Jeżeli nie gra w komedii, która jest no podobna no do, do poprzedniej komedii, no to nie ma szans. Tyle luby w takich komediach gra. No tak. No ale jako lubię? on jest sympatyczny był... i ten... To jest on, sympatycznym Żydem po prostu. On jest ten? Ale dobra, nie wnikajmy. nie chcę wiedzieć. To nie jest no ważne. Czy nie, chcesz nie chcesz chcesz? Chcesz... To poker. Foker. Foker. <laughs> oh my god, man. Jeszcze, ta, jeszcze drugo planowi, bo to mnie rozwaliło, jest y, nominacja Ma Schwarzenegger za y, ten film z tymi starymi dziadami. Aha, za... Industrial. Zniszczalny. Industrial zniszczalny. za trzecią część Nieziszczalnych. Słuchajcie, zniszczalny Gibson. No, Kurczę, może być drugą Ja w ogóle myślałem, że Mel Gibson już, tam, już nie żyje. <śmiech> <śmiech> on dostał nominację do tego. Może z <śmiech> za grobu Właśnie może pośmiertna. najgorszy tu I teraz wyobraźcie sobie film. Yy, o Transformersach, reżyserowane przez Markę Be'a, gdzie w główną rolę gra Nicolas Cage, Nie a... <laughs> <A, laughs> To najpierw nie pojawić mem z miną Cage'a. Cage'a. No, really. no ale nie, no, Cage ma, ale jest też w Złotych Malinach kategoria filmy, które się, zre, aktorzy, się zrehabilitowali i to był Keanu Reeves, dostał ileś tam Złotych Malin czy coś takiego, a, nie wiem, czy a teraz go chwalą za jakiś najnowszy film, to się w każdym razie zrobi research, bo ja nie pamiętam i nie zapisałem sobie tego. Tak. Złote marzenia są fajne i wdzięczne nagrody, bo można się pośmiać z słabych filmów i reżyserów. Reżyserów? Reżyserów. Reżyserów, reżyserów, reżyserów którzy lubią wybuchy. No kto nie My lubi wybuchów? Nie, bo jakby nie miał więcej wybuchów, to na pewno byłby taki barniejszy film, nie? No ale niestety robi to Peter Jackson, a nie no, A, a okay. co? Jakie inne filmy reżyserował Peter Jackson? Poza Władcą. Ja, ja tylko kojarzę martwity mózgu. Nie, nie wiem. E, District 9? To jest Peter Jacksona? Tak. Tak, tak, bo to jest, a, bo to jakoś śmieszne małe pieniądze, podobno, to, poszły ten film. Ale w znaczy, ogóle widzieliście, przepraszam, ten co się ostatnio przewinął przez parę portalów, portali, typu kwejk i tak dalej. Nie Tak. Jeżeli coś przewinął się przez ra ratuba, to to znamy. <susur> <I> ten aktor, <susur> czy... który grał e, Torina. No. No. Och, takie maszycy, no, no. ale. Jak... Jest scena z pierwszej części, z Mrocznego Tak, Tak, tak, tak. Jak stoi tam jakimś ochroniarz, Amidalis, coś takiego, jakiś taki niepozorny, się okazuje, że to jest ten sam akrobit autority. To, no? to jest podobny, ale się zgadza. A się a wiesz, tym, od, od, od, od jakiegoś tego e, przydupasa do króla kresoludu. <grym> ale ale był powiedziane mówił, że czego on to nie robił, żeby. Da, żeby jego lud przetrwał, tak. tak? Wszystko jest wytłumaczone. Ty. To jest jego to biografia! Kołeś to, to, to planeta na której. Byłem. No właśnie! Obczajcie teraz to. Gościu całe życie służył królowej, później stwierdził, że ma dość i leci gdzieś indziej. I sam jest i królem. Nie no, od początku krasnoludem, tylko że zdobył tyle pieniędzy, że w końcu... mógł. No, czyli zwyczajni ludzie. ludzie z Władcy Pierścieni w stosunku do zwyczajnych ludzi ze wskaznych wojen są dużo wyżsi, tak dwa razy, nie? Znam ten. No tak. może tak być, no. No, no tak, bo jak Thorin był z normalnego wzrostu. No właśnie. No, a czekajcie, na tej samej zasadzie to właściwie, skoro chciał zostać królem i mu nie wyszło, został tylko krasnoludem. Nie no, byłem krasnoludów, ale no, mimo wszystko niezbyt honorowe miejsce, no to chciał zostać królem i chciał, żeby powrót króla był o nim, no a nie było, no w związku z tym przeszedł na stoję Saurona i to on grał Saurona potem. Czyli Sauron... Nie, no, no, no, no wybrane to... do przepraszam bardzo. Czyli ten, czyli, ale właśnie może... Y, jak się nazywała ta rasa Jar Jar A co by było, gdyby Gunganie? to... Gęganie? Gęganie Gung byli tymi. Sithami? byli Nie Sitami, tylko... Sitami byli krasnolami. Na Albo Gęganie to nas w górę. Jadza! Frodo buggins, nie jadza Bugins! A co sądzę? Misa te nie Musisz powiedzieć, że Gęganie to ci a nie na gule Nie, nie, chodziło mi to, że Misa szuka. Misa szuka buggins! Y misa was zaprowadzi. Hmm? Tak, no bo tak, no, to ale... się zgadza no, Ale to sumie, To nie jest podobne? W, w sumie w pierwszej części Jaderbings sprowadzi dwóch no. środków. Ten sam motyw, no <głos> Niczym Smigol, który też prowadzi do śmiałków. No to Czekajcie. To to... To nie Frodo. No, smigol to jest dżar dżar. Tak. Smigol to ja jest to Poczno. Poczno. Ale ja mówię o wiesz, takiej mentalnej kwestii. A, to, to, nie, to, Tylko, że to jest Tylko, że Charger nie ma preczy. Wiesz co, Smigol nie był tak. <głos> <w ogóle. głos> bo zgubił. A to jest Smigol, który.. Wie, on już przetrwał przeżył to utarte pierścienia, wygrzał się z tej lawy, no i musiał jakoś żyć dalej. Na planecie gębę. A na nabu! Chyba na A nie, czekajcie, jak się nazywały te takie wybuchowe te kule niebieskie? Hmm. Jak oni na to nazywają? Awe niebieskie kule? bo bam, bam! No, coś czyli coś jeden bam-bam to było My jeden, <laughs> Jeden, który został! My Kolejny tytuł! Jeden, który został! Jeden, który został! Jeden, <laughs> jeden bo bam, bam, wszystkimi <laughs> żami... Jeden bam-bam, wszystkimi <laughs> żami... Jeden bam-bam, wszystkimi innymi... Tak, myślę, że Dżedger Minis jako Sauron sprawdziłby się. Nie, no bo tak, Gwiezdne Wojny... <grymne> Misa chcieć mój piersień. <grymne> Misa mój piersień. Wojny i Władca Piersieni, tak samo jak Star Trek z, z Warhammerem, bo na przykład, nie, nie wiem czy wiecie, ale Star Trek to tak naprawdę jest historia, fantazja o elfach, przeniesiona w kosmos. Bo są. mają długie uszy. <grymne> <grymne> nie no, są, są ci jak wolkanie, to są elfy. Bo... Tak są, w wolkanie, czyli Państwo. Mają... Dokładnie zachowują, ukrywają swoje uczucia, logiczne wybory i tak dalej manipulują. Tak. Są czarne elfy z czarnymi dziurami. Tak, są elfy, które, <grym> które lubią zło i mają długie uszy i tatują się, i są mylse. A to <grym>? jak, jak się nazywają? Czarne Ci elfy. Ciorne Cior, elfy do Ramulani, robią czor, czor, czorne dziury. Ale czerwoną masą. Tak, Romulani. a propos, y, jedna dygresja. Y, wiecie, co to jest bromance? O tak, tak, tak. No, to wiecie, kto z ze znanych aktorów jest w takiej relacji? Nie. E, Sir Patrick Stewart i sen Ian McKellen. czy znaczy Sir Patrick Stewart ze swoją żoną. Wzięli ślub z Gandalfem. I jest, jest to na zdjęć, po prostu z nimi, jak są gdzieś w jakimś sms. w miasteczku, trzymają się za rączki i w ogóle... ...Niadzia. Oh my god, a Ian McKellen, no... No jest całośny. No jest. No... Przepraszam, przecież się wytrę, wracimy, że każdy z nas by dał, no, Takiego Gandalfa, nie? Przepraszam, nie. Nie. <ślażdżące> <ślażdżące> tylko ty coś. Niektórzy braliby Magneto, nie? <ślażdżące> no, Ale Magneto nie ma brody, no. Ale to, to miał... ...hełm. Ale miał ten właśnie ruski hełm. Ruski hełm. No wracamy do rysku. Nie ruski, tylko zawsze. On był ruski. Nie, nie. Gandalf znaczy... Yy, to, to, magneto, <ślażdżące> ruski. magneto był z Polski. Z Żydem z Polski. A potem polskim Żydowie przejęli całą kinematografię. Żydowie. Żydowie I wszystko jasne. Czyli historia. To jest po prostu historia Holokauście. Czyli w popularnym określeniu wiadomo dlaczego wyprowadzać Żydów z Egiptu chodzi oczywiście o Sitów. Sitowie byli w Egipcie. I to oni założyli. No ale Sitów było zawsze dwóch, nie? Mistrzciułczek! Mistrzciułczek, tam Boże. Tą gotowość to doszło daleko. Za daleko. Nie, ale tak wracając od dygresji przez dygresję, do jednego z początkowych tematów, jak mówiliśmy o Turynie, to też był, nie wiem, chyba na kwejku. A Turynie. A Turynie. Chyba na kwejku, jak mówił. To, to Turiński! Co on Turiński? O oh my god A to klajdą! jeśli nie, będziecie uh, mi kontynuować. Tak, ale będziemy wspólnie. Była na snażek, tak. Jest za sceną, i. Tam mówi, chodźcie, pokaż wam coś. Wchodzi na green screen Są tam jakieś kolumny, grisz, które patrz. Najwspanialsze. E, piece. Krasnoduce. Ereboru. Ereboru. Piękne, prawda? No i to jest cała <grymne> kompilacja, jak aktor, który grał yy, tego, Bilba, chodzi i pokazuje faka do wszystkich kamer, które były akurat na planie. No ale Martin, Martin Freeman. Freman to jest taki straszny, on ja się nazywa Martin i Freeman, ale jest straszny, nerwowy. <grymne> jest ale dobrze, to, to mi się aż przypomina to, co były wycinki z Gry o Tron, jak... <grymne> Freeman pokazał fucky. <grymne> macie, macie postać Cersei czy kogoś, jakaś scena w ogrodzie, a Martin <grymne> Freeman się pojawia. <grymne> Nie To no, były te ładne wycinki jak... E, nie pamiętam nigdy, jak, jak tego ma... Boże. Tyrion, właśnie. I tak. Jak, jak Tyrion na Nister, normalnie idzie w łańcuch skuty i jak wycięta co zaczyna, idzie. Zaczyna tańczyć, nie? I zaczyna tańczyć, dzwonić tej łańcuchami, obraca te, bo, się. Bo, boże, jest e, impreza. E, mi czyli on się nazywa Nikolaj jakiś tam. Swoją drogą, na plakatach ostatnio pojawiły się zapowiedź filmu Siódmy Syn, czy ktoś Bo Boże, jakby... o, jak to no, zobaczyłam, to jest prawdopodobnie, tak, tak, jest, jest. Jak jest smok. No właśnie, wygląda jak plakat takiego najbardziej sztampowego filmu fantasy, jaki się da. Jest stary mag, jest piękna jakaś tam babka, tak. jest młody przystanek Nie wiem, czy widziałem, to jest jakieś jakaś czerwędzie, które rozumie się w Smoka, albo to smoka, o, jest Smok, który wziął się w, tle. w tle. Ja mam dygres, czy widzieliście nowy zwiastun, Magnaci i. czarodzieje? Nowy, A nie, nie widziałem nowego. Yy, w Polecam. W ogóle ten projekt chyba wznowił się albo przez Kickstarter, albo przez jakąś podobną platformę i zbierają pieniądze już chyba tam. I to chyba już jest sobie... ja Jestem ciekaw, czy Sainsa Monderek wyda swój film Stars in Black. Co? Który to jest? Stachu Jazz? Nie. No, no i ważne kontynuujesz. że wygrać. No siódmy syn. No i właśnie to tak się zastanawiam. ja pierdzielę, co to jest, nie? Jakiś gościu, mieczyk, laska i smoch. Przimi strasznie, właśnie banał. No, no, jak co drugi RPG. No właśnie. Jak co drugi film fantazy, ale się zastanawiam, bo ja nie myślałem, że ktoś... Tutaj jak co drugi film. Tam... Trzeba obejrzeć jakieś trailery, jakieś tam... Co? No, z trailera wynika no, no tyle, jest smok. No. No. Ale no. jakiś zarys historii chociaż, no bo... Nie, e, nie. Czekaj, czekaj, ja już, mogę, ja już mogę w ciemno powiedzieć. E, gość wychowany w wielodzietnej rodzinie... Nie, sierota! Sierota, ale z wielodzietelnymi. No bo, był bo siódmy syn. Ale siódmy syn bodajże chyba. Są ale ja nie ale wiem, ale bo to było. Yy, było to uprawiało się, że ósmy syn był. miał zdolności magiczne, tak? Czy ósmy syn ósmego syna był, a, był magiem? ósmy syn ósmego syna był magiem, może. A I to może być mian... Czyli siódmy syn siódmego syna będzie smokiem. Albo zabójcą smoku. Nie, bo to jest cenzurowanie. Bo tak samo było, że ósmy syn ósmego syna jest magiem, po czym ten mag stwierdził, że pierdolicał szkołę i się hajknął i miał ośmiu synów kolejnych. Aha. I tak czarodziciel, rodziciel, no, ale to jest... <śmiech> e, tak, swoją drogą... E... Pratchett ma bardzo fajne rozłożenie y, liczb i w tym, bo w tak. tak, książce o straży jest powiedziany przykład, że sytuacja jedna na milion udaje się dziewięć na dziesięć razy. Tak, tak, bo to w tak, <grym> książce Straż-Straż, gdy próbowali tak, trafić, trafić Smoka. Smoka, te, tak jak e, Smauga, czyli pod pachę, bo tam jest był no to był odwrócony do tyłu, tak. z wiadrem na głowie na innej nodze, stał z jedną skarpetką bo, bo było za łatwo, bo tak a teraz ile będzie? No tak jeden do tysiąca to jeszcze za słabo no, na jednej nodze, nie? No, są cię młodsi no, to jest podstawowa zasada ten traczek ma też apropo, pracę, pracę, pracę, to, masy, to ee, a propos troli no bo wszyscy uważają, że trolle nie potrafią liczyć no, a jest wytłumaczenie, że trolle mają swój własny system liczbowy. jest jeden, dwa dużo mnóstwo tak. i potem jest jeden, jeden 1, 2, 1, dużo, jeden mnóstwo i tak dalej, że jest dużo, dużo dużo, a mnóstwo, <głos> mnóstwo. mnóstwo. Po prostu zespół czwórk, system czwórkowy. Dobra, e, tam, coś o sztuce Zen może mamy. O. E, tak, to jest. To króciutko tylko, bo e, w komentarzach niedawno jedna osoba mówiła, żebyśmy zaczęli coś o książkach mówić więcej. No. Pozdrawiam cię, Maris. Ja czytasz książki. Pozdrawiamy... O, ja lubię książki. Pozdrawiam Marisa serdecznie. I tak żeby zacząć z czegoś dużego i dobrego, to zacznę od chyba. Od 20. Od 20 <laughs> chyba stronicowej książeczki pod tytułem Łucznictwo w, sztuce czy w, zem, w Łucznictwie no, coś takiego. Trzeba to, bo trzeba zaczynać od broszurek. <laughs> no właśnie, to w sumie jak broszurka, bo znalazłam to na wydziale filozofii na parapecie. Na tym parapecie co ludzie zostawiają książki, żeby się wymieniać nimi. Fajny w ogóle motyw. No to jest sen. Zostawiasz, dwa biblioteki i wychylasz że i wychylasz ze filaru. czy już I i się nie musi. to musisz Panna nie wzięła twojej książki. Bo jak wziął jakiś gruby, spucony no to. <grym> no, to nie masz co zyskiwania. Nie, ogólnie. No, co, ja jak ja panną, to to y, ogólnie jak to jest, Ogólnie to są takie, może powiedzmy, pamiętnik jakiegoś tam profesorka który wyjechał do Japonii, żeby... Trenować łucznictwo? że zapytam. Tak. Samoria. Nie, On się chciał zagłębić przede wszystkim w to Zen. I, I, żeby, to, tak. żeby, I właśnie, żeby to zrobić, to właśnie wybrał łucznictwo tam. nie, To tak. To, o to, czym jest Skyrim? To tak, zen. To, to tak tam działa, bo tam się nie znajdzie żadnego, on tak pisze, że się nie znajdzie żadnego mistrza Zen, który ci po prostu wyłoży o co tak chodzi, to, no. bo, bo to tak nie działa. Musisz wybrać jakąś tam, albo ucznictwo, albo... O, herbatę, wy, y może nie sam sam chyba nie, ale układanie bukietów, malowanie, mm -hmm. takie rzeczy. I u nich to działa na tej zasadzie, że jakby sam do tego docierasz, a mistrz ci tylko daje takie wskazówki. Hmm. Czyli generalnie inaczej niż w Polsce, bo w Polsce tak, wyglądało tak, pewnie tak, tak, tak, że witamy na spotkaniach grupy Zen. Dobrze, no to proszę wpłacić składkę, to jest 150 zł. Chyba pierwsze Za pierwsze spotkanie przyślemy panu kurs y, Tak, i w pierwszej, na pierwszej lekcji y, etymologia słowa zero. Nie, ale, ale były, poka były, były pokazane ci y, chińscy czy japońscy włócznicy, to był jakiś taki program, no tobie jest pełno filmików. Jak, no, jak, jest, jak, jest, zawieszony jest, zawieszony jest. Zawieszony jest na sznureczku, nie wiem, kasztat, loon czy coś takiego. Trzeba łukiem tak, żeby... Y... Jezus Maria, strzała... Jak to się mówi? Szczalni. Drzewiec? Może powiedzieć Drzewiec, strzały? strzały, Ale co ma grot i co ma dalej? No <tos> to jest Drzewiec, no chyba. Wśród ści... na... no, strzały? Stryk. Stryk. A to a jest i wśród, wśród, wśród dzidzie. Szczały? Wśród dzidzie strzały... <tos> Grot nie atakuje tego żołędzia, tylko to śród dzidzie strzały y, obraca go i to, potem się kręci cały no tak czas. propo a propos takie tak. jakieś I. niemożliwe rzeczy, to y, był, że <kluzł> um, tak strącę, nie wiem, na kwerku czy gdzieś, y, obrazek gościa, a tak, stoi przed manekinem, manekin ma na głowie butelkę, plastikową, no i gość macha kijem, macha, macha, macha, po czym puszcza kij, obraca się, szybki kopniak, butelka zlaca, a on idzie idzie dalej. Mhm. Chyba nie, to nie, nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić w głowie, ale okej, okay. dziękujemy. Właśnie o to chodzi w zęb, nie masz tego wyobrazić, tylko masz to zrobić. Właśnie. Masz sobie to zrobić. Tak, dokładnie tak. Brawo. No. Brawo. Widzisz, cachu, musiałem się tylko pokazać. A. Nie, ja mówię, nie się nic Dokładnie w tych wspomnieniach tego gościa, autora książki jest to, że w większości przypadków mistrz nie mówił mu dokładnie, nawet wskazowych nie dawał konkretnych, tylko po prostu mówił, że ma się pozbyć myślenia, swoje, myślenia o czymkolwiek, ma się wyzbyć siebie. Czyli jednak sitowie. Rozumiem, ale kto nie, nie, stwierdził, że sam sam stwierdził, że osiągnął Zen nie, ten, ten, czy ten jego mistrz? mistrz to, on to potrafił zobaczyć po tym, jak on strzela. Nie, przecież Jedi byli wzorowani na Zen i na wewnętrznej równowadze wyciszaniu emocji i wyciszaniu siebie. No właśnie. Jedi Niczym Elfie. Niczym Elfy w Star treku. No i tak no podsumowując ten... tę książkę, to, to poradnik muczyństwa to to nie jest, Zen w sumie też nie. Ale to jest w tym cenne, że o tym Zen mówi człowiek z zachodniej kultury, który był tam, próbował tego od y, właściwej osoby i to pozwala uzyskać takie fajne, głębsze spojrzenie na rzeczywistość, trochę zmienić swoje podejście do niektórych rzeczy i polecam. A jest wyjaśnione, jak on znalazł tego mistrza Zen? Czy to nie jest o, o tyle trudne, Go, trudniej jest, żeby.. Okej, okay. żeby taki mi ja Myślę, że jak na... w to, to znajdziesz od cholery, mistrzu zen. Ale to jest. Tak, ale Ale, ale popatr, jaka to musi być oferta, nie? Yy, idziesz do jakiejś japońskiej wioski i witam, szukam mistrza Zen. Okej, okay, jeżeli. Okej. Okay. Chcesz być, tak? Chcesz być mistrzem? Chcesz być mistrzem? <laughs> <laughs> Dawać za Kto wie, czy Stachu Jones nie był tu? Kto wie, czy on nie był mistrzem Zen? Może on jest mistrzem Zen? Nie, ale... Rozbieraj się. <laughs> Kurwa. Ale jak to tak ze chłopem. Książę, bardzo, gorąco, ten, bardzo gorąco czekamy na magnetowi i tak swoją drogą. Mam nadzieję, że tak. Że to grocy. produkują. Ja to jeszcze miałem, Boże, że elfy były w Star Treku, to już nie będzie mi się na tym. Może byś skreślał tematy. Dobra, zaraz będę. W Tran David Duchowny zapowiedział, że. Wraca Archiwum Mix. Że, że będzie wracać Archiwum Mix. Z czego się bardzo nie cieszę, bo ta cholerna, straszliwa muzyczka znowu będzie mnie prześladować no no, no, no, no, no. Jak się czegoś bałem, jak byłem mały, to właśnie tej cholernej muzyczki i buki, nie? No to wiadomo. Ja bardziej się bałem chyba gęsiej skórki. Gęsia skórka, ojej, na, na Boże, na Fox to już była rozkminana na ten temat. To była już rozkmina na, na ten temat. David Duchowny, to teraz ma ten, czy ktoś oglądał z Was Californication? Albo wiem mniej więcej o czym to jest. No, o takim pisarzu ruchaczu, nie? Tak w no jak jak najprostszych słowach. <głos> <głos> no <Nie, Zabola. głos> teraz, teraz mi smutno jak takie osoby, które kojarzą duchownego tylko z Scully Zobaczam go w archiwum mix to będzie czemu on tam nic nie puka, nie? Czemu on tam nie puka tych kosmitów? Bo tam ma agentkę, jak ona się nazywa? murder i Skali Skali Skali Ale to z sumami. Podnikujemy, bo na Jomosterze było ostatni artykulik w ciekawostki archiwum Mix. Tam jest podane właśnie, że Agentka Skali to miała być ta agentka Skali sali Skali. No, nie no. To miała być ta agentka, która jest niedowiarkiem, nie? I nie daje wiary w te wszystkie historie, a właśnie agent Mulder uh -huh. miał być tym takim entuzjastą spiskowych, a jak się zaczęło, to wyszło całkowicie jedno. ale to w ogóle jak już wspomniałem, co jak się zaczynało, to pierwsze trzy odcinki były zbyt podmatwane dla normalnej publiczności amerykańskiej i potem już robili prostsze do zrozumienia. To znaczy, że tak dla europejskiej to było tak spoko, tylko że... Nie wiem, nie wiem, nie, nie. Musisz, musisz zobaczyć sama ocenić. Bo przystępne dla amerykańskiej publiczności to by było, nie wiem, tak bardzo, bardzo no, no, ale to proste. Tak. No co ci, jak moja ulubiona scena z facetów czerni. Pacjaty yy, w wczoraj. Czyli trzy no? <gulady> albo czterokrotne powtórzenie, że Galaktyka jest na pasie Oriona i że Orion to jest kot. I musiało zostać powtórzeniem cztery razy, żeby przeciętny Amerykanin to zrobił. Dokładnie. Poczułeś się wtedy traktowany jak idiota. I dlatego nie lubię tego filmu. No, <coughs> a to jest wdzięczne, sam pomysł mi się podoba. Po prostu, no to jest typowa cecha filmów amerykańskich. Traktuje się jak idiotę, bo no. myślisz, że jesteś Amerykaninem. No, no bo to jest głównie dla Amerykanów robię i przez kogo? No, tak, tak, też. tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Traktują jak idiota, ale z drugiej strony, jak w film pokroju Incepcji, to już wszyscy nagle nie wiedzą o co w tym chodzi. Czy ten, się, czy ten bączek się w końcu... To ale ile teorii jest na temat tego bączka, no. O, no bo to jest zbyt kopii No dlaczego bączek? Jak nie, ma, nie wiem, takiej A co? pieska, co... Tak, który by się bo... ruchał, bo kurde... Bo nie ma nic innego, no co mógłby być, nie wiem, adiołek z Nie, ono. lepsze byłoby ten... Z takim garnczkiem wód Inceptywa wersja polska. Lepsze wybuchnie. Ale lepiej muszę, jak z figurką rydzyka, bo Ale słuchajcie, <grym> wyobraźcie sobie. Jest sobie ten y, Leonardo DiCaprio i w każdym śniebie czeka takiego aniołka starego Ale ja kiwa tą głową. I jak się wróciło, jak... A po świeca z kary <grym> Ej jest, ale smutek Nie no przepraszam, nie wolno się śmiać z tego Z, z czego? Znowu, no tak, tak. No, znowu nie dostał nie ma oskarów, chyba nie jest nominowany w tym roku. No. No, ale za co, za ruchanie w Wilku z Wall Street, no też bym za to nie dał oskarów Nie wiem, Wilku z Wall Street ma tylko dobrą scenę, gdy... No. jak się pią po klatkach, nie? I się motywują z tym no Ale tak, dobry film. No, Pada jest... tam chyba rekordowa liczba przekleństw w filmie z tego roku, nie? No chyba rekordowa liczba bruchania w jednym filmie. <laughs> <laughs> to jest e... bardziej przykułające uwagę niż nie ta jak się raptałem pod latach. są fetysze, no? Ja przepraszam, fetysze, ja zwracam uwagę na dobre sceny. <laughs> a ty, <laughs> a ty, na, ja a ty ja na, na pozostałe. No. To już, już wychodzi z mody pokazywanie scen seksu w filmach. teraz już, Mówisz? Tak, teraz już nie, tam nie nie ma takiego szału. No tak. teraz w ogóle seks wychodzi z mody. Tak! Zacznijmy się okładać po klapach. będzie naszym mistrzem zenu. Dobra, będę waszym mistrzem zenu. Ale właśnie czytałam ostatnio, że chyba 60. 69% w ogóle. <laughs> o, 69% y, Japończyków decypiać. tam do chyba 30 roku życia w ogóle nie, nie było w romantycznym związku nigdy. Hmm. No ale jak to. Japończycy się umawiają z lalkami i poduszkami, więc. Kupują sobie w automacie. no Ro było na Oni nie muszą mieć romantycznych związków, skoro grają w gry. <laughs> znaczy... No właśnie i tak, dokładnie. Grają w gry, umawiają się u jakichś, nie wiem, tam ichniejszych tych prostytutek to się jakoś nazywa czasami, albo nie, nie chodzi po prostu o prostytutka, albo Dominatrix czasami jeszcze w ogóle chodziło, o, to było w wywiadzie z Dominatrix jakoś. Dominatrix. tylko, że u niej, ona mówiła, że to nie tylko tak, że przychodzą ludzie którzy, których podnieca jak Wylewa im gorący wosk na sutki czy coś takiego, chociaż też? Eee. Ale eee. na przykład e, często ona i jej, jej klientom organizuje jakąś, nie wiem, jogę albo techniki relaksacyjne, albo po prostu z nimi rozmawia, bo tego potrzebują jej klienci. To mi no. A Nie powinien jak pęczami mieć? No właśnie. No to wirtualnie że Musiała się tak przekwalifikować. Nie, ten, bo ludzie się boją między sobą nie zabierać związków i dlatego.. Płacą obcej osobie, Wie. żeby. Super Dominatrix! Przychodzi do niej klient, ona. ty nie kocha cię nigdy, ani twoja matka, i katuje go nie ten, nie pejczami fizycznie, tylko psychicznie się za nim znęca. On wow. Małego! Małego! Masz małego, a on niech płaci tysiąc genów, nie Słuchajcie, Ale nie, ale, ale, to, ale to smutne, jeżeli mamy Dominatrix, która powinna maltretować sadystycznie tych klientów, a musi z no nimi rozmawiać, bo to świadczy o tym, że społeczeństwo jest strasznie smutne. No i, i, i ja, Japonia, nie bodajże, samobójstw, no nie? No. Chiny też, ale Chiny też często, przez to, że, że to jest praca niewolnicza. Pod fabrykami siatki ustawiają, nie? Żeby się. Tak, tak. Fabryce Nokii chyba były ustawione. Może nie Noki, przepraszam, co jak szanie. Nie nie, tylko nie szamsungów szam, bo to bardzo smutno się czuł wtedy. Motorola. chyba. O, mo o, mo mo może jak szamsunki. Samsunki? To Samsung to ma... jest chyba koreański, nie? co co? To jeszcze lepiej. Eee, Okej. Okay. Czekaj, tak. Star i były, więc kreśla. Eee, co? Może o hejterach? Teraz. To jest taka moja rozmina, już od chyba pół roku, mi doskwierająca. Że ja mam takie wrażenie, rozmawiałam z paroma osobami, w zasadzie raczej się z nimi zgadzają, ale lubię i tak zbierać opinie. Mam takie wrażenie, że żyjemy trochę w takim wieku hejtu, Nie. że y, jest to tak, to... że... Jakby nie hejcą cię za niehejtowanie, nie w sensie jak czymś, ja się, się, tego by brakowało. czymś się szczerze jarasz i coś ci się podoba, to jest takie no okej, okay. ale jak jesteś taki cyniczny i coś krytykujesz jakoś najlepiej szydercza, to, to ci przysporzy kolegów sporo. Zawsze ale, znajdziesz swoje Ale tego jak propos mówisz, to dzisiaj chyba widziałem. Pozdrawiamy Koźlaka. Tak, koźlaka. pozdrawiamy Koźlaka. Pozdrawiamy Koźlaka. Z dedykacją. Koźlaka. W każdym razie to, co mówiłaś? ten temat, wziąłem, że leci teraz reklamą właśnie taką a propos antyhejtową. chciałem powiedzieć. Że to znaczy? jest, no jest, no że wzięli jakieś tam chłopczyka i dziewczynkę, no, żeby przeczytali na głos przy sobie swoje komentarze. Na forum jakichś. Znaczy no nie najpierw, nie w moment, znaczy wzięli tak, ale najpierw jest scena, że coś tam mają poczekać, bo coś tam ten. I oni w międzyczasie się poznają bo nie ma zasięgów, nie ma internetu, nie mogę sobie poprosić na Facebooku, więc się tam poznali, coś tam to, dziewczynka uczyła go grać w kosza, tam ten kupił jakiegoś batonika, bo ona nie miała kasy i tak dalej i zaprzyjaźnij się reklamy w ciągu tam paru minut. Po czym weszli do studia, dostali kartki i... Za swoimi Z ze swoimi komentarzami do I siebie nawzajem. No i dziewczynka pisze, że ma na imię tak i tak i lubię konie, nie? A tam, e... A on to, się pisał to nie jest forum dla małych księżniczek, coś tam, ty idiotko, czy coś to tak, to tak, idioty, nie? i spalił i się... buraka i w ogóle, tak mu się przez głupio zrobiło i tak dalej, no i błęda najlepsza, bo on mówi, przepraszam, na co ona tak na niego patrzy, taka spok spoko. No właśnie, a przez internet to jest jeszcze łatwiejsze właśnie tak kogoś zrównać z ziemią, znaczy zmieszać No płotą. tak, bo jest anonimowość. No, patrzę no. no. Dlatego Na pewno będąc pełni anonimowy, tańczowy koźlak po prostu, hajcę cię bardzo mocno. Dobrze jesteś pełni anonimowy i cię nie, nie rozpozna. Nikt rozpo, mnie nie rozpozna, żaden mnie nie rozpozna, żaden. Jest wszystkim on uważa się za bardzo anonimowego, anonimowego. Tak. animowanego. Nie, nie, nie, koniec, hajcenia koźlak. No ładnie. Schedźmy kogoś innego. Nie, nie, w ogóle nie. Może Tranduila, to taka podobna Schedźmy Tranduila, nie. Odwalcie się od niego. No. Jest bajeczny. Chio. Jest bajeczny. E nic was nie nauczyła ta reklama? Nie. <grystania> wasze kamienne serca dalej są... Z kamienne, z ale to w kontekście Trenuila. Ja go będę i tak hejcił. No, ja tylko hejcę tego, niedźwiedzia latającego. To ja... Co ty masz do beorda? Taka ładna scena. Przepraszam bardzo. Rozumiem, może bawić Legolas. Może bawić... O, Legolas to jest Może bawić... Yy... Galandriela mówią. Galandriela? <gulandriela> a to tak a propos się przypomniało, była Śląska Familiada, zrobiona przez Kabaret Młodych Panów. Śląska Familiada? Śląska Familiada po Śląsku. No i były stany skupienia. Ciekły stały Galaretka. O, Marko. Galandrieli. Galandriela, Galandretka. <nie? gulandriela> Ale właśnie, na propos Galadrieli. ktoś mi wytłumaczy dlaczego ona była taka demoniczna w tej chwili? bo jakoś tak nie Bo pokazała go. swoją prawdziwą kobiecą naturę. <laughs> Dobra, okej, okay. to mi wystarczy? PMS. Ja mam. Te... Właśnie, Sauron, dalej mam PMS. Ja mam, ja, ja mam, ja mam, ja mam to, ale Sauron pewnie grzebał jej w telepce. O W Z no. Swoją facugą. Herkules. I schować ładowarkę. Załadował jej też. I <grywa> jej! Się? A tak, a on mordoru. Gdzie on no. chciał wyprowadzać tatarzyku z, z Egiptu? No i na koniec. Saruman mówi, ja się tym zajmę. No dobra, to jest Drugie Okej, okay. czy ktoś jeszcze chciał coś powiedzieć? Co? Wszystkie tematy, dlatego tak, sam otrzymał mnie tego Gandalfa w klatce, ujdzie. że jeszcze, jest jeszcze mamy tematy, ale boję się, że, <laughs> że mogą być niebezpieczne. <laughs> bo nie ze że są o metalu. <laughs> no, e, co, jeszcze ten w metalowy? Czy coś jeszcze ktoś chce dodać może? O metalu? O metalu. 20. To, tych. O, o ty, aha. 20. Yy, to to, tak. Top metal tych piosenek. Konie, jest tak co roku, właśnie pod koniec gdzieś tam w grudniu, że wychodzą jakieś tam podsumowania roku tam z różnych, yy, w różnych aspekt, aspektach, w różnych dziedzinach. I między innymi miałam przyjemność sobie obejrzeć top 20 najlepszych piosenek metalowych z 2014 roku. Yy, no i cóż, no znalazł się tam m.in. E, taki zespół Aluna, o którym on chyba był w ogóle 20 i tam... O, co mogę o nim powiedzieć? To Aluna? mi się kojarzyło, to, to jest co? Luna? Aluna? Aluna. Aluna? E, Aluna, taki brytyjski dum. E, to jest w ogóle Female Front, kobitka jest na, na przodzie, tak. z przodu. Yy, znaczy, no... Jest frontmanką. Ja lubię ten w ogóle z znowu gender frontman. No nie? Frontmanka, frontman. Frontwoman. Frontwoman. Frontwoman no, pre Premiera, procesować. nie? Premiera? Jest wokalistką. premierka? Jest kierowca i kierownica, nie? Moje pierwsze spojrzenie to było takie, że to jest taka dumetalowa Maryla Radowicz. Kto, kto oh! zobaczy to... Oh, oh, oh, wow. Kto zobaczy to rozumie. au, au, Ale za no. Dalej. Ogólnie co tam jeszcze y, pamiętam, to był ten y, między innymi 20 do 10 miejscach. Był Triptykon, Dance, Slayer i piosenka Inflot. Jak, jak była jakaś piosenka, co mi się spodobała, będę mówić y, utwór. To jest moja taka polecanka. Yy, Nastawiła się też na zespół o tej nazwie, mianowicie Goat Horror. Goat whore? A ty, A ty a ty? Po a co, a, a, znaczy a może kozo, to w końcu tak. jest zespół Koźlaka bo to sobie tak długo no, pracuję? I zaczął nazwy. Znowu, tak. Albo to pod wpływem Goat Simulator. No, właśnie. To jest bardzo możliwe no, Spodoba mi się jeszcze. Albo oni po prostu robią soundtrack do Goat Simulator. W ogóle. Y, ben robi teraz selfie które ruch pójdą ruchymi. pewnie na nasze... Nie selfie, wiecie. tylko Olfi. Tak, pójdzie, bo to jest... Our Selfie. Patrzcie, to pójdzie, tak, to to pójdzie, pójdzie bo widać słodko wszystko. nic nie widać. Tak, tak, tak, może nie Idealnie. E, I mnie nie było widać. Bo dobra, bo nikt nie widać papier toaletowy na stole. Siadła ja ja mi jeszcze piosenka Triumph of Death Vadera. Znalazła się też piosenka Arch Enemy War Eternal, która jest już wykonywana przez nową wokalistkę. Arch Enemy. od zeszłego roku, bo Angela są odeszła od Arch Enemy. A nie umarła? Nie, po prostu <głos> ich zostawiła. Odeszła. Zastąpiła ją wokalistka drago, Dragonist. To muszę zobaczyć. E, czyli Alisa White Gloots. White Gloots. Przepraszam. <głos> ogólnie na tym, na tym wszystkim chyba najbardziej ucierpiało Dragonist, bo ich nowa wokalistka teraz jest no... Cię? Znaczy... No to mnie też to na skoro jest już panie po no. w Znaczy, słuchałam... Yyyyyyyyyy... Eee, Ona się... Ona <grym> <grym> <grym> Na którym koncercie była ten? Ta kobieta, y, co się rozebrała. Czy mi to opowiadałeś? Na każdym, ten. Na tym, jest ten bankowy. Mm, na, bankowy, super, bankowy. na bankowym koncercie. A nie Dropkick Murphy's? Nie na Dropkick. To coś innego było. Kurcze. Na jakimś koncercie jakaś fanka y, wyszła, wyszła na scenę, rozebrała się od, y, rozebrała się jako tako jakiś gościu po prostu robił jej dobrze. Jakiś tam inny fan. Ustami. Ustami. Tak dobrze. No i tam robili zdjęcia, kręcili filmiki I których jej wypaścili jak, wypasili, jest, jak w sygnicy, Nie pochwalamy takiego zachowania Nie, ale, Nie, y, nie? No, nikt właśnie nikt nie pochwalamy. Nie pochwalamy pochwalamy. I nikt ich nie wyprosił Zap wtedy. Pochwalamy i zapraszamy Ogólnie do programu. oni przestali to robić, jak ludzie się przestali tym interesować. Po prostu. Nawet ochrona Coś, nic z tym nie A My tego nie pochwalamy. Dobrze? No, pochwa ja pochwa Teraz leciało. Teraz co? Ben zawsze jest minutem. Później. Z, no, opóźniony od Minecraft. W tym, w najnowszym odcinku Science and Happiness jest koncert jakiś matalowy, jak gościu odcina, próbuje odbyć nietoperzowi głowę, a ten nietoperz okazuje się wampirem. A, mój Boże, będzie w linkach Dobra, chyba kończymy, co? Jeszcze może na koniec, Czy to jest jeszcze ten, bo mogłem wyprzedzić temat, bo z 24 powiedzieliśmy chyba go. Tak. <głos> to nie musimy. Okej. Okay. Nie, ogólnie o Arch jeszcze powiem, że melodia jest śliczna w tej piosence, ale no, inny wokal to już inny wokal i dla mnie Arch już nie będzie nigdy takie samo. się zastanawiam, czy to rzeczywiście jest Arch nie? Archenymi. Ar czy to jest arcywróg, czy to jest wróg łuku? Ark. No bo ark to jest łuk. W sumie możesz mieć rację no. W sensie e, architektoniczny łuk, to jest ark. No. No, ale nie, jest cychy na końcu, więc... No, tak się prze. No. Nie, i, arch też może... Nie, bo, bo, nie, nie, nie ma arch, jest arc enemy, arc enemy jakby byłby Jest arcywróg, tak mi się daje. Ale, ale, ale arc enemy jest... Na Dobra, hodever. Tak, o, tak szybciutko jeszcze powiem, że w pierwszej dziesiątce były m.in. Opet, y, Sajnik, Septic Flesh, Insomnium. Septic Flesh! Opet! Slipknot, behemoth. Behemoth! Dla mnie slipknot to się kojarzy z odbytem. To się w No, pewnie. Nie. No, to nie. Zarzekali się, że skoro przećpał ten nie wiem, basista czy gitarzysta. Przećpał? A umarł, nie? No. no. tak! Mówili, że on już nie bardzo. Przećpał i umarł. Przećpał i mu się zmarł. Natomiast piosenką numer jeden było Who of a Hala Judas Priest. W ogóle Judas Priest is... to Judas tam... Priest? No. On nie żyje jeszcze? <laughs> To jest mnie jak oni długo są, tacy wiesz! To jak ten twy. Jak a, zy, no... o, o którym wspominałeś? Który? Od, od Malin, co, myśla, co nie wiedziałeś, że żyje jeszcze, a dostał Malinę. Czy e nominacja do maliny. No mer Gibson! czy on żyje w ogóle Uż, jeszcze, że dostał nominację? Ze Schwarzenegger w ogóle jeszcze żyje. No skądże Schwarzenegger? nie bo się skończyła przecież kad kadencja, dlatego. Pan ma Czołg! O! Tak! Jak ma Czołg? No i prowadzi program, że rozjeżdża się Czołgiem? No. with my nie ma Ano, facę na tak a propos to przypomniałam się tak o drugiej strony umierania sławnych osób y jak... Na rodziny sławnych osób? Nie, nie, nie w tą stronę, w sensie, że ktoś żyje, a nie mu umarł czyli Elvis! <laughs> Michael Jackson? Dobrze, ale wiem, jak ja chyba wiem no, Nie od... wiem. <laughs> Nie wiem. a go wygasić. No, go wygasić. Możemy go wygasić. Możemy go wygasić. Możemy Ale wygasić. Możemy go wygasić. Możemy go wygasić. Możemy go wygasić. Możemy go wygasić. o go wygasić. Kurde, no znaczy to A to właśnie to, się to konkurs? Ja. Tak. Dobra, okay. <śmiech> ale będzie na pewno jakaś taka Jeżeli dostaniemy chociaż jedną pracę, to do. albo nie, nie do niej. Jak nie, jak dostaniemy pracę, to. Znaczy, to w komentarzach najlepiej. No Nagle no, jakieś komentarze, nie, no, Może założymy maila, w końcu, podajemy maila i będzie. Dlaczego? Nie? Można wysyłać przecież. Kto wyoszukuje się? Nikt tego nawet nie wysyłał. Dziuuuu! <śm> dobra. Ja chciałem wysłać swoje konta, hej. hej nadzieja umiera ostatni. Y w naszym przypadku bardziej nadzieję mam kółki. Adegodka. Dwa. Adegodka. Jest tak, jakbyśmy chcieli to wyciąć i wstawić na system. Shut the fuck up! Okej, dobra, byłaś. Byłam kiedyś na karaoke z kolegą. I tam były też jego jakieś koleżanki. I ośpiewał chyba jakąś, y, jakiś kawałek metaliki. Tak, metaliki. Jak się nazywał ich w okolicy? Nie, Jezus! Giorę dyskryminować! Nie, jest będę przyklęta, nie pamiętam. Dobra, tak mnie. Dobra. Y, no, skończył tam, usiadł i taki załamany, niezadowolony z siebie. Tak. Przez wszystkim. To to Niezadowolony z siebie, że nie poszło mu, na no nie? I ten koleżanka go pociesza. Nie no spoko, nie było tak źle. Ten wokalista, wstaw, nazwisko wokalisty Metaliki W grobie się nie przewraca. A Barta to, no tak, bo on jeszcze żyje. A <ścoughs> to się nie przewraca. <ścoughs> A nie, palę ci <ścoughs> Oh my god. I jeszcze ten, o właśnie, jak już jesteśmy przy muzyce. Nie wiem czy słyszeliście o tym, ale Kiss i eh uh. To Justin Bieber. To, to nie, nie, właśnie to nazwanie z nikomu powie, iż, ale Momo Iro Clover, to jest jakiś japoński zespoł japoński. Clover to robię była z y, tych, y, Odlotem Hagen. Czyli robiłem ten, może, Odlotem Hagenu, Hagen. Dobra. E, <śledzio> to takie, rzeczy się nie przyznaje. Robiłem ten. Chiś, Kiss robi kolab z japońsko-popowym oh co? Wiecie do czego dojdzie niedługo? Skoro Kiss robi kolab z jakimś japońskim zespołem, to niedługo wszyscy będą... No. no? Justin Bieber też jej drugą Ale nie, wiesz, no, to, Hello Kitty, nie Girls. A najśmieszniejsze jest to, że jakieś tam dwa tygodnie później Dragon Force ogłosiła, że robi kolaba z, z, z Baby Metal. <grym> Baby Metal to jest znowu taki japoński Metalopop, powiedziałabym. Metalopop? Tak. To, może Sabaton zrobi kawer z Sabatonem? Tak. No to śmiesznie. Nie wiem, jak się to no, robi. Może Sabaton zrobi ze Skrillexem. A to no. jest że to było japońskie. No to jest bój eee, zwierzęte. Eee, o, karański. O, no z chopinem. No ja bym się zjadł z chopinem. No tak. A tak, a że to Polak, no to tak, będą mi temat. No. no Dobre. Dobre. <laughs> <laughs> <laughs> Żelazowa wola jak i Dobra, to co? No, mhm. Chyba wyczerpaliśmy ją. Na koniec możemy. Musimy mieć. Dobra, to wierszka będzie na następny raz. Ale ty odcinka z e, Tytuł odcinka to oczywiście będzie ginekola. No dlaczego? <głos> no bo. Ta, Wyjaśnij tak. genezę. Jak to było? Geneza. Giv Guinness i Cola? Guinness, Guinness i Cola? Czy razem daje? Guine oh. Cola. Guinness, kola. S Cola. Es nie ma. I tym zajebistym dowcipem żegnamy was serdecznie. Łapki w górę! Subskrybujcie! Uuu, tak, łapki w górę! Subskrybujcie! Nie wiem, kurwa co! Ej, no, na kanał na. na Jute, Jeff no, jezus, Jeff tubie. Jezus, to. Można Dobranoc! Dobranoc. No, dobra noc. wycina się koniec.